Najlepszy z wielu pobudek. I wybiła godzina 9.00, a my zaczynamy aferanek. Dzisiejszą audycję realizuje dla nas Zofia Kiryluk, a przed mikrofonami Nina Frąckowiak i Jowita Ratajczek. Dzisiaj mamy niedzielę, dzisiaj już 26 kwietnia. Naprawdę ten miesiąc, za chwilkę już się kończy. Eee, jak tam ci kwietień, na razie mija. No, właśnie chciałam powiedzieć, że pamiętam naszą audycję z Wielkanocy <głos> i faktycznie już koniec miesiąca. Wydaje mi się, że wiesz, co jest tak w miarę, miarę okej. Okay. Myślę, ciebie? że tak się nie może rozkręcić ta wiosna no, trochę. Tak, a, tak. a u, tak, u ciebie jak jest, Jowita? No tak, właśnie myślę sobie, że ten, ten moment takiej końcówki kwietnia to już jest taki troszkę trudny e, czas, tak akademicko i szkolnie. Za chwilę też się zaczynają hmm. matury e, i to też będzie, myślę, taki okres, że będzie widać, że jest dużo, dużo stresu, dużo. Dużo, dużo napięcia e, na studiach mam nadzieję, że, że też właśnie w miarę tutaj wszyscy dajecie sobie radę, ale wiadomo, że to jest taki moment, gdzie e, powolutku już tam różne zaliczenia przedmiotów się nam zaczynają i, i powoli, no powoli robi się takie przekazowanie już do, do końcówki semestru mam wrażenie w kwietniu, e, a zwłaszcza na koniec kwietnia już teraz będzie maj, majówka i ja już mam wrażenie, że tak. wszyscy tego odliczają no to teraz po majówce, potem Boże Ciało no to w sumie już no, zaraz koniec powiem Ci, że ja już żyję tą majówką trochę Mm, no tak, troszkę. Wiesz, mam jakieś tam plany. I już się po prostu tak nie mogę to czekać, żeby je zrealizować, naprawdę. A to tak, um, bo dzisiaj, bo zobaczyłam właśnie, że dzisiaj jest Światowy Dzień Własności Intelektualnej i tak mm -hmm. mi się skojarzyło właśnie z, z moimi studiami, bo też miałam y, własność intelektualną jako przedmiot i tak zaczęłaś mówić okay, o, tej, no o tych dziś. studiach i szkole i w ogóle i tak, y, tak nawiązując. W Wywołałam sumie. w tobie jakieś wspomnienia tak. teraz. Bo. Nie mam nadzieję, że nie jakieś bardzo negatywne. Nie, nie, bardzo przyjemne, na szczęście. Więc Zostańcie z nami, bo my zostajemy w tym składzie na 98 i 6 jeszcze przez następne dwie godziny. Mamy dla was oczywiście dużo dobrej muzyki, informacji o tym co ciekawego w Poznaniu. E, więc no myślę, że warto sobie z nami zostać i może zjść razem śniadanie. Oh, me. minut po dziewiątej, a my mamy dla Was oczywiście konkurs jak zwykle i dzisiaj mamy do wygrania jedną podwójną wyjściówkę na koncert, który odbywa się już dzisiaj. Tak, w Blue Note, także serdecznie zachęcamy tam. Często mamy jakieś w sumie w tej, tak, w tej miejscu tak, tak, jakieś tak. rzeczy do wygrania. A um, tutaj mamy wejściówkę. Nie wiem, czy powiedziałaś, na Kennedy, a odmienić. Nie listy. powiedziałam, jeszcze czekam aż tak na powieść. Tak, no, no, okay, dobra, razie Należy tylko widzieć taki stem, zrobić Taką jawkę. No, i dobrze. powiedzieć, co mamy. E, tak. E, w ogóle, żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS-a na numer 7148, e, dodać słowo prefix, e, afera, e, podać wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe. E, a koszt wysłania SMS-a to złote 23. Mm -hmm. i wejściówka jest na Kennedy Administration czyli to będzie wokalistka, która wraz z zespołem przyjechała prosto z Brooklynu dzisiaj e, jest właśnie ten koncert w Blue Note'ie, o godzinie 18 już jest otwarcie klubu, od 19 zaczyna się koncert, e, myślę, że to będzie dosyć, dosyć niezły koncert się zapowiada e, tutaj będzie materiał z najnowszego albumu pod tytułem Humanity e, który ze swoją drogą właśnie wokalistka wyprodukowała w sama. Koncerty w Brunocie są niezwykle klimatyczne, takie nastrojowe. W ogóle w Brunocie się super siedzi i super się koncertuje, więc jeśli lubicie takie, takie klimaty, to jak najbardziej piszcie do nas te sms. Mamy podwójną wejściówkę dla Was dzisiaj. A pytanie konkursowe, które musicie zawrzeć w naszym sms-ie dotyczy dzisiejszego dnia dnia fotografii otworkowej. w związku z tym czekamy na Wasze pomysły. Gdybyście mogli zobaczyć zdjęcie z dowolnego momentu w historii świata, to jaki byłby to moment? To może być zupełnie y, moment, w którym w ogóle fotografii nie było, dlatego jest to, jest to taka przestrzeń na waszą fantazję. Y, nie wiem, czy ty masz jakiś taki moment, który byś chciała zobaczyć fotografię z niego? Myślę, że chciałam zobaczyć y, Kleopatrę. Uuu, uh, mm -hmm. niezłe, niezłe no. Ja wiecie, mam trochę jednak taką myśl, że chciałabym zobaczyć dinozaura Jednak, <głos> ja tak, no Kurczę, Ale. jednak mimo wszystko ten dinozaur Bo jest tyle tych spekulacji, że o, nie wiemy jak naprawdę mm. wyglądały dinozaury Czy miały pióra, czy były szare, zielone, niebieskie I trochę bym zobaczyć zdjęcie no. dinozaura Trochę no ja to żart. coś z tym jest, ale mnie strasznie fascynują ludzie, ale z Kleopatrą też tak jest, mm -hmm. że ludzie ją malują y, najczęściej jako taką czarną włosą i w mm -hmm. ogóle, a mm -hmm. mówi się, że prawdopodobnie była ruda. No to jest rzeczywiście ciekawe. No to masz rację. No to y, tych dwóch naszych propozycji już oczywiście nie możecie wykorzystać. Nie, ale, ale na pewno jest pełno momentów z historii świata, których fotografie moglibyście y, chcieć bardzo zobaczyć. I na te sms -y pod numer 7148 afera Wasze imię, nazwisko odpowiedź na nasze pytanie konkursowe. Czekamy do godziny takiej 10:50. Mam pamiętnika, więc piszę w kalendarzu, bo i tak nie mogę go używać Nadmiar spraw zmusza mnie do rezygnowania Spisania zamiast tego fala, klikania, klikania Co się tak właściwie teraz dzieje? Zmieniłam osobowość, żeby za tobą nie tęsknić Nie mam czasu na siebie w notatkach zapisany post na odejście z cel Co się tak właściwie teraz dzieje? Nie mam czasu na siebie Nie mam czasu na ciebie Nie mam czasu na... Co się tak właściwie teraz dzieje? Trochę ci artyści myślą, że ich plan się ziści Puste korzyści, a ja mokry sen Z tych gwałtownych przeprowadzek i nadmiaru sprawek Siadam nawet w windzie, żeby robić to dalej Naiwni trochę ci artyści myślą, że ich plan się ziści Puste korzyści, a ja mokry sen Z tych gwałtownych przeprowadzek Nie mam czasu na Ciebie Nie mam czasu na To promocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasyce wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze. Każdą niedzielę o 12.00. o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom. Jesteś znudzony komercją? Z muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze autopromocja, reklama.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 It's Mamy dla Was naszą pierwszą dzisiaj nowość muzyczną. Fall from Ashes Static. Mm, no to będzie taki dosyć szybki utwór, dosyć energiczny. Mam nadzieję, że Was troszeczkę od rana rozbudzi. Chociaż podobno jest on określony również jako idealny do szybkiej jazdy autostradą. Ale mam nadzieję, że teraz nie musicie jechać szybko autostradą, tylko siedzicie sobie w domku. I'm alive, I glitched, you're fried Stuck in the room, I can't be cold Can't kill the beast then it's still a phone House of my soul, nobody goes I am a machine, think the problem is me Long vow to static, hypnotic lights that bow my head Long vow to static, hypnotic Cause I just wanna be safe Swiping tattoos Until it loses, they gain in my brain and drain all oh. Dzisiaj na tapety wzięłyśmy z Jowitą a propos podróży małych i dużych Chorwację ja w ogóle jestem zafascynowana teraz tematem Chorwacji. Jeszcze jeszcze mi się nie udało w niej być, ale będę niedługo, dlatego ja to potraktuję jako po prostu taką e, też przysługę dla, dla mnie po prostu. taką. Mhm. To jest takie prywatialstwo i ja po prostu się przygotowuję na moją wycieczkę. Ale ja jak najbardziej pochwaliłam ten pomysł, bo ja akurat w Chorwacji byłam, e, w mieście Rijeka i jestem zachwycona, więc jak usłyszałam, że Jowita się wybiera do Chorwacji, no to mówię, o ja, dobra, robimy o Chorwacji się wybierasz. Ja się wybieram do Zadaru, tak więc będzie to wypoczynek taki nad nadmorski, nad wodą. Myślę, że to jest też jedno, jeden z takich popularniejszych trochę kierunków, też łatwo jest tam, łatwe są połączenia lotnicze ogólnie. Bardzo fajnie polecieć do Zadaru i spać gdzieś tam właśnie w okolicach Starego Miasta. Wtedy ma się też blisko po prostu do wszystkiego, a nie jest to bardzo duży obszar, więc ogólnie to jest wszystko raczej takie dosyć wygodne i ja no jeszcze na razie nie powiem jak to wyszło, ale mamy taką, mam taki plan właśnie, że y, można wykupić wycieczkę, co już jakby zostało poczynione, prosto właśnie z Zadaru do y, Parku Narodowego tych jezior plitwickich i to są właśnie takie y, po prostu ogromne tereny, gdzie są y, drzewa, jeziora, wodospady, to po prostu jest wszystko takie piękne y, i tam jak najbardziej można na przykład wykupić taką całodniową wycieczkę i sobie zrobić dodatkowo taki z jednej strony wyjazd do miasta, a z drugiej strony mamy też taki element właśnie natury. No powiem ci, że ja właśnie jak byłam w Riece, to byłam nad Morzem Adriatyckim, bardzo blisko i byłam zachwycona. No plaże jednak nie piaszczyste, bo kamieniste, mhm. więc to był taki faktycznie minus. Mój y, przyjaciel poślizgnął się słuchaj, na klapkach i sobie y, rozciął rękę. O nie. Y ale to była jego wina akurat, ale no, wspominam to wiesz... Y y no, śmiejąc się, ale faktycznie to polecam jakieś klapki sobie wziąć na plażę, ja o tym nie pomyślałam. W sensie takie dopływanie, wiesz, o co chodzi. Ale poza tym, no jest tam tak pięknie, mi się marzy, żeby właśnie tam wrócić. I coś jeszcze chciałam ci powiedzieć. Aha, że byłam tak mile zaskoczona, że tam ludzie faktycznie potrafią po angielsku gadać. Bo jak na przykład byłam w Niemczech, czy we Włoszech, no to z tą komunikacją z znacznie gorzej. Mm -hmm, mm -hmm, A Chorwaci okay. świetnie gadają po angielsku, więc można się tam bardzo dobrze dogadać. Okej, okay, nie boję się angielskiego. No nie. to fajnie, to zawsze miło, jako turysta zawsze miło, jak tak, że będziesz no... się mogła dogadać po prostu. E, ja znalazłam sobie mini atrakcję, którą na pewno odwiedzę jak będę w Zadarze i są to organy morskie. I to są takie schody po prostu na brzegu morza. E, pod tymi schodami jest umieszczony tak naprawdę taki eksperymentalny instrument muzyczny, e, na którym grają morskie fale, wtedy kiedy, wiesz, one się poruszają, tak, jest taki y, ruch po prostu morskich fal na brzegu, to one jednocześnie grają na organach I uważam, że to jest w ogóle super. Ja jestem ciekawa właśnie, jak to, jak to, proszę mi, no właśnie. jak one się odbijają, te fale od tych schodów i jakie to ma dźwięk? No nie, Czemu to tak, czy to no. przypomina organy rzeczywiście? Tak. Taką grę na, nie wiem, jak będę tam, to... Musisz potem dać znać. No gdzieś. właśnie, muszę potem e, opowiedzieć, jak było. To mi się kojarzy w ogóle z poznańskimi tymi... Um... Na Ostrowie Tumskim, nie wiem, mm -hmm. czy kojarzysz te takie instrumenty, które na ścianie, które jak leci woda, one też A -a. tak się uderzają, takie rynne, mm -hmm. nie wiem, mm -hmm. ale no, fajna koncepcja w ogóle. Tak, tak, tak. E, wiem, że tam przeglądałaś jakieś ciekawostki tak, na temat Chorwacji. Mam... Chcesz mi coś opowiedzieć? Jest ich mnóstwo. Okay. E, na przykład okazało się, że Nikola Tesla się urodził w Chorwacji, okay. więc to było takie... Wow, nie, nie, Podobno Irys jest kwiatem Chorwacji, co też tak mm -hmm. mnie zaciekawiło. No i co? i ogólnie kręcono tam chociażby Greotron. Okej, okay, tak, tak, tak. To wydaje mi się, że z tego właśnie najbardziej słynie Dubrownik. I tam też wiem, że jest po prostu przepięknie. Jak sobie zobaczycie zdjęcia, to ci, co oglądali Grę o na pewno no, będziecie wiedzieli o co tu chodzi. E, myślę, że to wiedzą nawet osoby, które nie oglądały gry o Już chyba to jest taki po prostu klasyczny punkt do odwiedzenia. E, I nie dziwię się absolutnie, bo wygląda to po prostu zupełnie zjawiskowo, wszystko na takich klifach po prostu nad, nad tą wodą. E, no, aż żałuję, że tam też nie będę miała czasu się wybrać, ale myślę, że to innym razem na pewno odwiedzę również. Nie, no koniecznie. I robimy wtedy z Dubrownika podróże Małej A, tak, tak. No dokładnie. i jeszcze o wspomnianej przeze mnie Riece w Chorwacji. Podobno jest tam największa impreza karnawałowa w całej Europie, co mnie zdziwiło, ale no ludzie tutaj chodzą bardzo hmm, specyficznie ubrani w super sposób, za takie Kozły, Nie wiem, jak to, to dokładnie y, opisać. Y, mają tak zwane grdę maskę, czyli straszne maski mm -hmm. y, i w wesołym zgiełku odganiają siłę zła. Więc jest to też takie symboliczne. Okej, okay, okej. Okay. Wydaje mi się, że to też może być ciekawe. Karnawał w Riace. Mm. Okay. E, jednym z takich popularniejszych kierunków e, w Chorwacji jest też e, split i wydaje mi się, że to też jest coś takiego, że e, często tam właśnie się słyszy, że ktoś sobie... E, pojechał i też e, myślę, że to jest fantastyczny kierunek, jeśli akurat tam się możecie wybrać, to na przykład można zobaczyć dosyć taki znany, mi się zabytek e, pałac cesarza Dioklecjana e, i to jest e, w ogóle fantastycznie to wygląda, ja sobie już oglądałam też zdjęcia, zaraz ci pokażę e, i to jest też e, zabytek, który został w ogóle wpisany na listę e, dziedzictwa kulturowego UNESCO e, tylko tutaj widzisz, nie ma, nie ma zdjęcia na Wikipedii, słuchajcie, ja wam zaraz tutaj o, tutaj jest osobne artykuł. No i on jest taki na planie, widzisz, takiego e, kwadratu. To jest wszystko dosyć takie imponujące. Ogólnie myślę, że e, warto to odwiedzić, bo myślę, że jest to jeden z najbardziej znanych zabytków jednak e, w ogóle w Chorwacji i, i w Splice. No jest zjawiskowy ogólnie, jak tak patrzę, no? Myślę, że Chorwacja jest pod tym względem Świetnym kierunkiem też teraz Na wiosnę, ponieważ temperatury tam Nie będą takie kosmiczne Nie będzie to 30 stopni A jest tam już przyjemnie Tak około 20, 21 stopni Więc jeśli lubicie już takie Klimaty, że tutaj u nas Jeszcze jest tak trochę w kratkę Trochę pada, trochę, trochę wieje Trochę słońca, to tam myślę, że Już będziecie mieli taką wiosnę-wiosnę Tam już powinno być teraz Na wiosnę ładnie No Myślę, będę ci zazdrościć o Vita, tam będzie. Serio. Mam nadzieję, że może po prostu e, niedługo będziesz mogła znowu sama pojechać. I no. wtedy, wiesz, nie będziesz musiała nikomu zazdrościć. Byłoby słup. Mam nadzieję, że po dzisiejszych podróżach małych i dużych wy też wpisujecie sobie Chorwację, może wybraliście sobie jakieś konkretne miasto na waszą listę miejsc do odwiedzenia. No i będziemy eksplorować dalej w przyszłym tygodniu. Hmm, nie będziemy eksplorować. Słuchajcie, wszystko nam się zawiesiło. No, no to. Yy, no dobrze, no to co? To mogę jeszcze dodać o, od siebie, że miałam bardzo niskie oczekiwania, jeżeli chodzi o Chorwację. Naprawdę? Tak. Bo okay. tak, się, yy, tak słyszałam o tej Chorwacji i słyszałam. Ale um, no tutaj nam realizatorka pokazuje okej, że to dokończę. Dokończyć. Ale powiem ci, że <laughs> y, właśnie chyba przez to, że miałam niskie oczekiwania, to potem byłam taka zachwycona tymi widokami mm. i wszystkim i ja jestem taka, że jak mam coś, to potem tego drugiego czegoś mi brakuje, że jak jestem nad morzem, to brakuje mi gór <laughs> Aha, i w sensie, okay. A jak pływałam w Morzu Adriatyckim i widziałam po prostu te góry, to to było połączenie najlepsze na świecie. Okej, okay, myślę, że to tak naprawdę co do, powiedziałaś teraz, było najlepszą reklamą. Morwacji. tak, no polecam strasznie. ominęły, gdyby nie to, że mm. wszystko nam się zawiesiło, ale teraz już myślę, że przejdziemy sobie to krótko o klasyce, bo to już na was czeka od dłuższego momentu krótko o klasyce w każdą niedzielę o 9.30 daj się zaczarować dźwiękom zakaz występów dla kobiet Taka reguła obowiązywała w Rzymie w epoce baroku. Spowodowało to, że obsady spektakli operowych tworzyli tylko i wyłącznie mężczyźni. W większości kastraci, czyli śpiewacy, którzy jako chłopcy przeszli zabieg, powstrzymujący proces dojrzewania, dzięki czemu zachowali swoje wysokie, chłopięce głosy. Składy uzupełniały jeden lub dwa niższe głosy męskie. Tak właśnie jest w przypadku opery Alessandro Nelindie, czyli Aleksandrę w Indiach, Leonarda Vinciego do libretta Pietra Metastazja. Akcja tej opery dzieje się w antycznych Indiach podbitych przez Aleksandra Wielkiego. Fabułę napędza zazdrość pokonanego króla Poro o Kleofidę, jego ukochaną i władczynię innego indyjskiego królestwa. Kleofidę flirtuje z Aleksandrem po to, żeby ten zrezygnował z podboju jej krainy. Po wielu intrygach i dramatach wszystko kończy się jednak dobrze. Zdrady nie było, Aleksander wspaniałomyślnie się wycofuje z miłości do Kleofide i zakochani odnajdują szczęście. Aleksandra grano w latach 30. XVIII wieku, po czym zniknął on ze sceny aż do 2022 roku, gdy zagrano go na jednym z festiwali muzyki barokowej. Dzisiaj posłuchamy jednej z Ari z Aleksandra, którą nagrała włoska śpiewaczka Cecilia Bartoli. Będzie to Aria eris sceny, siostry króla Poro, którego już poznaliśmy wcześniej. Rissena zastrzega w niej, że wcale nie zakochała się w tytułowym Aleksandrze. Twierdzi, że nie wzdycha z miłości, nie rozpacza, nie przeklina losu, przez który musiało się zakochać. Choć, zrobię wam to mały spoiler, pewien mały krasz jednak się u Risseny pojawił. Kiwiwe Amante z Alessandro Nel Leonarda Winczego śpiewa Cecilia Bartoli z towarzyszeniem Iliardino Armonico pod kierownictwem Giovanni'ego Antoniniego. E Almen fra loro fossi nata ancora io Pace per lui fra gli amorosi affanni Dunque viveri sera No, mi inganno Dio am a man, a saint, a saint, a saint, a saint, a a a No <laughs> I can't believe that I can't believe that I can't believe that I Ah, believe that I can't Kami aria amante" z opery Alessandro nell'indie Leonardo da Vinciego Śpiewała Cecilia Bartoli, grał zespół Il Giardino Armonico pod kierownictwem Cevanniego Antoniniego. Dziękuję i do usłyszenia. Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom. Autopromocja. Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11.30. Witam wszystkich panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycję Krzysztofa Ranusa. Każdą niedzielę od godziny dziewiątej wieczorem. Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o trzeciej w Radio Afera. Dobranocka.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 Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Idziemy do Was z kolejną nowością muzyczną. Tak, przed nami Jerzy Koczur z utworem Opieszałość. E, jeśli byliście na Next Festie ostatnio, to mogliście już ten utwór usłyszeć. E, znaczy usłyszeć go na żywo, bo usłyszeć mogliście go już w ogóle wielokrotnie. Jeśli na przykład słuchaliście go sobie na Spotify'u, bo ten utwór miał swoją premierę y, na początku kwietnia, wydaje mi się, że 10 kwietnia już mogliście go usłyszeć. E, to będzie taki troszeczkę Taki wolniejszy klimat, tu będzie troszeczkę spokojniej, więc trochę sobie zwolnimy teraz, bo ostatnio było dużo, dużo intensywnej muzyki, a teraz troszeczkę sobie zwolnimy ten Powiem Ci, że znam słowo opieszałość, ale musiałam zerknąć do pwn żeby się upewnić, <grym> bo chyba mi się źle skojarzyło to słowo i to oznacza ciągające się z wykonaniem, czegoś się mi się tak kojarzy jeszcze to nazwisko koczur z takim kocz... Ko ko w sumie kocurem, to chciałam powiedzieć kocurem, kocurem który tak się właśnie leniwie rozciąga w tej a, niedzielę no. no i ten kocur, kocur jest opieszały <śmiech> może i to właśnie <śmiech> do tego ma wszystko sens tak naprawdę Dokładnie. No. <śmiech> myślę, że posłuchamy sobie po prostu, to jest yy, artysta też, którego możecie kojarzyć z epki Nigdy się nie biłem, a z tego co wiem to już niedługo mają się pojawić kolejne utwory od Jerzego, więc będziemy czekać i na pewno usłyszycie je też u nas Czałość, co nie kończy się ciągle mało Ciągle mało jej kłęby myśli Które gubią się w tłumie Galaktyki, nieprzeciętny pęd Krajobrazy już nie różnią się Części rzeczy zwyczajnie nie rozumiem bardzo chciałbym inaczej, ale chyba nie, nie. nie. I przeźroczysty jak ta flaszkła, i bezkrytyczny jak tylko się da, opadam na... Pięści, ale miękki chwyt, chcę się zemścić, chcę się zemścić dziś, napad złości, co przychodzi falami. Uderzenie, potem z nosa krew, krzywe zęby, rozszarpana brew, bezskutecznie znów się z zmy. Tak bym chciał, żeby wszystko było jeszcze przed, przed nami i przeźroczysty jak ta flaszkła i bezkrytyczny jak tylko się da, pada na dno. Wzrok, wciąż chcą wzrastać Już są tuż o krok Pozwolenia I niezdrowe zakazy Smugi światła I na wodę pit Twarz wyblakła Potem długo nic Stare ramy Ale nowe obrazy Jaka szkoda, że nic się nie dzieje dwa, dwa razy. I przeźroczysty jak tafla szkła i bezkrytyczny jak tylko się dał, padam na Ja się trochę teraz rozleniwiłam właśnie, jak posłuchałam tej opieszałości, e, więc przejdziemy sobie takim powolnym krokiem do pogody. Ja aktualnie widzę no, tak około 8 stopni dzisiaj, ale słonecznie, słonecznie. Tak, przeważnie słonecznie, a mi pokazuje, że ma być dzisiaj do 14 tak, stopni. Tak, tak, tak, tak. W takim najcieplejszym momencie rzeczywiście się ociepli. Tak na razie jeszcze pokazuje mi, że aktualnie odczuwalna temperatura to 4 stopnie, ale... Ale ociepli się jeszcze troszeczkę, to nie jest jeszcze najlepszy moment tego dnia. Ale podoba mi się, że przynajmniej jest słońce, bo może być trochę chłodniej, ale przynajmniej świeci to słońce. Nie ma takiej, takiej szarości za oknem. Jutro troszeczkę cieplej, koło 15 stopni, ale ten tydzień znowu ma być taki trochę, trochę w górę, trochę w dół, trochę w górę, no. trochę w dół. Taki, no... Potem we wtorek, w środę znowu około 12 stopni, w czwartek mi pokazuje 16, to będzie taki mam wrażenie, że mm, ciągle ta wiosna taka niepewna jest. Taka niepewna, no. no tak, jakby stała tak w drzwiach i tak wchodzić, no, no. nie chodzić. No, ale z tego co widzę, to majówka ma być całkiem przyjemna, 19, 21, 21 stopni, także um, no, mam nadzieję, tak. że będziecie mieli cieplutko tam gdzieś na działkach, ogródkach, nie wiem, balkonach. Tak, tak, tak. No myślę, że koło, jak już jest koło 20 stopni, to już jest tak e, sympatycznie naprawdę. Więc myślę, że myślę, że może jeszcze nawet ta temperatura się trochę podniesie. No tak sobie myślę, że już został tydzień, no to wiesz, prognozy się zmieniają. Dokładnie. <głosy> What's love? Zaczynamy serwis sportowy Z nami w studiu już Aleksander Szwarc Cześć, Cześć. Zacznijmy sobie od tenisa Myślę, że Iga Świątek wszystkich pewnie ciekawi najbardziej Tak, ciekawi najbardziej nie tylko nas Polaków Ale cały tenisowy świat Gdyż wczoraj zdarzyła się rzecz niecodzienna a mianowicie Iga Świątek w połowie swojego meczu rozgrywanego w Madrycie w ramach turnieju na kartach ziemnych zrezygnowała no. w połowie meczu. No ona później to tłumaczyła na konferencji prasowej tym, że po prostu między zawodnikami krąży jakiś wirus i po prostu źle się poczuła i nie, mała, nie miała już sił kontynuować pojedynku. Okay. No, Poddała mecz przy stanie 6-7, 6-2 i 0-3, czyli prawdopodobnie no i tak mecz byłby przegrany. E, no ale to wiadomo, no, jaki jest wirus i... i opadają siły, no to też trudno myśleć o tenisie i trudno grać w tenisa i trudno w ogóle uprawiać jakikolwiek sport, więc no, rozumiemy decyzję, Miejmy nadzieję, że jak najszybciej wyzdrowieje i będzie mogła kontynuować na następnych turniejach pokazywanie tego, co potrafi najbardziej, czyli dobrej gry w tenisa. No tak, no tu jest trochę ten minus, że w sportach drużynowych po prostu byśmy zmienili jednego zawodnika, tak, a to niestety a nie możemy zmienić tylko igiś. Nie jeden, ma tak. takiej możliwości. Tak, tak. No to Dobra, po sportu drużynowych opowiedz może co tam w piłce nożnej. W piłce nożnej trochę się dzieje, trochę się dzieć będzie dzisiaj, ale o tym już chyba każdy poznaniak wie. Natomiast co do tego, co wydarzyło się wczoraj, to chociażby bardzo ciekawy mecz na boiskach niemieckiej Bundesligi, gdzie... SW Mainz grało z Bayernem Monachium. No i cóż, generalnie Bayern Monachium, no, nie jest to większe zaskoczenie, dominuje w lidze niemieckiej, tak jak dominuje przez ostatnie 15 lat. Natomiast wczoraj mieli kłopoty, mieli kłopoty z zespołem Mainz, z zespołem, który warto dodać jest raczej zespołem środka tabeli. No i cóż, już po pierwszej połowie, już po 45 minutach przegrywali 3 do 0, mhm. Więc mm. y, zapowiadało się na niemałą sensację i niespodziankę, e, ale no cóż, ostatecznie ten mecz wygrali. 4 no okay. tr do e, trzech bramki Nikolasa Jacksona, Michaela Olisa, e, Jamala Musiały i e, Harego Keina e, w 83 minucie, także e, no, e, powrócili do, do gry, mecz wygrali. E, dodatkowe mecze na polskich boiskach. Polska Ekstraklasa. Korona Kielce zremisowała z GKS-em Katowice. Raków Częstochowa pokonał lech Gdańsk. W meczu Krakowi z Pogonią też remis. Grali też w Anglii. Chociażby Arsenal pokonał Newcastle. No, także trochę się działo, no ale nas, Poznajaków, interesuje najbardziej to, co dzisiejszego popołudnia. Mm -hmm. Godzina 17.30. Derby Polski poznań z legią warszawa no tak tak tu będzie na pewno najwięcej emocji e, będziesz tak, oglądał y Będę, ale nie na żywo. Okej, okay, okej. Okay. Nie, nie udało mi się załatwić biletów. Trochę przespałem ten moment. E, tak samo nie udało mi się załatwić biletów na mecz warty Poznań, ale on jest w Grudziądzu, więc... E, <ścoughs> więc tak. Ale e, tak, druga poznańska drużyna też dzisiaj gra, także akurat po meczu Lecha, bo to dwie godziny po rozpoczęciu spotkania, no to przy dobrych wiatrach mecz Lecha z Legią może, może się już wtedy zakończyć, to akurat można sobie e, tam odpalić telewizor czy internet i sobie luknąć, jak sobie radzi druga poznańska drużyna. No tak, na pewno będziemy wszyscy jako poznaniacy oczywiście śledzić te wyniki. Dużo, dużo emocji w piłce nożnej, a jak tam się koszykówka układa? No koszykówka Liga NBA i mamy playoffy, więc też mhm. się tam e, dzieje. E, na razie jest pierwsza runda play-off. E, no i no cóż, niektóre rywalizacje wydają się przesądzone, tak jak Oklahoma City Sunder z Phoenix Suns, gdzie jest 3 do 0, czy Los Angeles Lakers, które też 3 do 0 prowadzi z Houston Rackets, no a w pozostałych jest wyrównanie, chociażby w rywalizacji nowojorskich Knicksów z Atlantem Hawks mamy remis 2 do 2, w innych rywalizacjach jest 2 do 1, a przepraszam, jeszcze Minnesota Timberwolves raczej pokona Denver Nuggets, czyli najprawdopodobniej Nikola Jokic, najlepszy koszykarz ostatnich lat, jednak odpadnie z Mm -hmm. e, tak, także jeżeli ktoś e, ma czas po nocach śledzić, to też warto, bo tam się też dużo dzieje w NBA. Żeby cały sport śledzić, to trzeba byłoby mieć chyba... E... O, trzeba było być 24 godziny na dobę. Na, A najlepiej, na żeby doba miała 48 godzin. Oho, wtedy... Tak, tak, tak by było najlepiej. niestety, Jak wszyscy wiemy, tak się nie wydarza. Ciężka, ciężka praca redaktora sportowego. E, to powiedz jeszcze, co tam w piłce ręcznej w takim razie. A w, piłce nożnej, w piłce ręcznej również. Playoffy, ale na naszych polskich podwórkach okay. Orlen Superliga playoffy. No i chyba nikogo z fanów piłkę nie zaskoczy, jak powiem, że i Wisła Płock, i Industra, Kielce pokonały swoich rywali, i awansowały już do następnej rundy. Dwie pozostałe rywalizacje, czyli wybrzeże Gdańsk z Chrobrym Kłogów oraz ostrowia z MTS kwidzeń, jeszcze nie rozstrzygnięte. E, także zobaczymy, jakie będą pary półfinałowe. Tak jest, no dobra, no to na koniec. Jeszcze finał Ligi Kobiet e, Chciałeś zapowiedzieć jeszcze coś e, Tak, tak, w siatkówce e, mm -hmm. Dzisiaj o e, godzinie e, Żebym się tutaj nie pomylił 17.30, no to akurat w, e, Ach, Na rozpoczęciu meczu się e, a, no, Jeżeli ktoś się interesuje siatkówką To gdzieś tam telefon, można sobie tak, odpalić Tu laptop, iść. tu telewizor, tu telefon tak, Wszystkie tak, sporty tak, można śledzić Tak, można śledzić <laughs> Budowlani Łódź z z dewe, Rzeszów, finał Tauron Ligi Kobiet. Ta rywalizacja już trwa. Jest na razie 2 do 1 dla e, Rzeszowianek. Tak się chyba odmienia? Tak, chyba tak. Chyba tak, chyba, bym chyba tak. Dla Rzeszowianek 2 do 1. No zresztą one są drużyną, która jest faworytem, więc zobaczymy, jak to będzie. Także dzisiaj się już może ta seria rozstrzygnąć. Okej, okay, no to my już wszystko wiemy. Jesteśmy na bieżąco na tyle, na ile to możliwe. To jesteśmy na bieżąco ze sportem. Aleksander Szwarty. Dzięki wielkie. Proszę bardzo. Palce na cie tekst. Wieczór dał scenariusz. Zeruj mnie. Znam te litery. Zapach, smaki, dźwięk. Wysokie ce, ani krok wstecz.